Piotra, w dzisiejszej audycji wiadomości Prison Planet. Witam, Panie Piotrze. Witam wszystkich. Piotr Bein, tutaj. Niektórzy znają mnie z tak zwanej pandemii świńskiej grypy w 2009. Dzisiaj będziemy mówili o o wiele szerszym problemie zagrażającym ludzkości. Tak, no dzisiaj naszym tematem będzie temat depopulacji i eugeniki. Wielu ludzi w ogóle myśli, że jest to. Już zupełny, zupełna bzdura i zupełny spisek, no i dlatego postanowiłem, że powinniśmy to przedyskutować z panem Piotrem, bo z tego, co wiem, może coś o tym wiedzieć. No to może zaczniemy od tego, co, co to jest ta depopulacja w ogóle, o co, o co w tym wszystkim chodzi? Jest grupa ludzi szalonych, którzy ubzdurali sobie, że jest nas za dużo, a przynajmniej tak oficjalnie mówią. Jest grupa ludzi, która ma e, stupniętą ideologię. Uważają się za supremacjonistów. E, inni nic nie są warci, tylko tamci mają prawo do życia, do wszystkich zasobów. Dlatego resztę trzeba odludnić, e, polikwidować, e, uczynić niewolnikami. A ja, co dokładnie są, są, są to ludzie? Co to dokładnie miałoby być? Jakieś grupy polityczne? Jacyś Może. To zostawmy na, na inną rozmowę, dlatego że zabierze nam, zabrałaby nam jedną godzinę taka mm -hmm. dyskusja. Jedni nazywają to jaszczurami, inni iluminatami, ja nazywam to kompleksem J, inni um, elitami, inni uh, Angloamerykanami itd. To nie jest ważne, jak się nazywają. Ważne, że istnieją, że takie plany mają od wieków. I są historyczne dowody, jak i również dzisiejsze namacalne ich postępowanie właśnie w tym kierunku. No ja powiem od siebie, że mm, ostatnio widziałem wywiad y, z doktorem y, Websterem Griffinem Terplejem. On jest ekonomistą historykiem y, amerykańskim. Zresztą jeden, jednym z moich lubieńców. I on mówi w tym wywiadzie, że dr. John Holdren, to jest asystent do spraw nauki i technologii w rządzie Obamy, prowadzi Radę do Spraw Nauki i Technologii w Białym Domu również. Mówi o tym, że trzeba zatrzymać rozrost Indii i doprowadzić do deindustrializacji całego świata. Oprócz tego, Holdren proponuje prawo populacyjne, które ustali limity populacji. Teraz nie mówię o jakichś zamierzchłych czasach, tylko o obecnej linii politycznej Białego Domu. I to, co na przykład Holder mówi, to jest tak, redukcja wielkości rodziny jest pierwszym celem, plus spowolnienie wzrostu populacji, doprowadzenie do zerowego wzrostu i redukcji, mówi też o wszelkiego typu sterylizacji o zabiegach chirurgicznych na mężczyznach, w Indiach też odbyła się obligatoryjna sterylizacja, mówi o przymusowych aborcjach, zezwoleniach na poród, to jest bardzo ciekawe, zezwolenie na poród dla kobiet, gdzie kobiety miałyby prawo urodzić dziecko tylko w momencie, gdy kupiłyby na, na wolnym rynku takie zezwolenie. I Webster Talpej zadaje takie pytanie, a co by się stało, gdyby na przykład na rynek przed Goldman Sachs i wyrugowałby, wywindowałby ceny takich zezwoleń do jakichś niebotycznych poziomów i ludzie na przykład rodziliby się bez, bez zezwoleń? Na... Wtedy by byli nielegalni, a nie, legalni by byli tylko Goldman i Sachs, który, którzy sobie wykupili licencję za pieniądze ukradzione ludzkości. No właśnie, co pan o tym myśli? Ma pan jakieś takie konkretne przyk przykłady to, takiej działalności na świecie albo w Polsce? Przykłady. Tak, no przykłady. W tak. każdym wpisie moim na blogu, na obu blogach, mnóstwo <śm> ich jest. Także jest tyle informacji, że jest tak wymieszana w mojej głowie, że już trudno przytaczać poszczególne przypadki. Może zrobimy tak. Ja zasygnalizuję niektóre, które utkwiły mi ostatnio, bo tłumaczyłem tak. parę artykułów, czyli korygowałem tłumaczenia, a prześlę linki, zbiór linków do takich kluczowych informacji po polsku i zamieścicie Państwo u siebie pod, pod zajawką, czy pod, pod, pod tym wywiadem, żeby ludzie mogli kliknąć i poczytać. Dobrze, dobrze. To proszę, proszę, proszę, powiedzieć, jakie to są rzeczy. Te ostatnie, Więc które panówki... Zaczynając historycznie hmm. i nie będziemy sięgać w czasy Mezopotamii, historycznie weźmy czasy przed II wojną światową, III Rzesza, Hitleryzm, jak wiem i tak dalej, koncern IG Farben. Tak. W latach dwudziestych uformułował się z, z wielu firm, które do dzisiaj egzystują i Opracował politykę i strategię wprowadzania eugeniki. Eugenika to jest w skrócie pseudonaukowa metoda ulepszania ludzkości poprzez kontrolę, eliminację złych cech, złych osobników, osobników z ujemnymi jakimiś cechami. Oczywiście ci ludzie decydują, jakie są cechy ujemne, a promocję tak zwanego idealnego człowieka zdrowego i tak to jest eugenika. A mniej, mniej mówi się o odludnianiu oficjalnie, chociaż mówi się już, bo to jest jawnie ludobójcza polityka. Odludnianie, proszę państwa, to jest ludobójcza polityka, no bo jak jest 7 miliardów, a ci, ci stuknięci szaleńcy planują żeby został jeden miliard. Tak, dokładnie, lat, dokładnie, dokładnie, No to trzeba ludzkość odludnić. I dlatego proponują całe mnóstwo rozmaitych metod, które tutaj pan wyliczył a, z ust tego właśnie krytyka amerykańskiego. Ale jest o wiele, wiele więcej posunięć i one właśnie namacalnie dzieją się, z naszej perspektywy paru pokoleń od czasów IG Farben w Niemczech hitlerowskich. Żeby zrozumieć głębiej o co chodzi, musimy zdać sobie sprawę, e, czym była Trzecia Rzesza, kto wyniósł Hitlera do władzy. Otóż ja robiłem badania i ze zdumieniem e, odkryłem, że Trzecia Rzesza była państwem syjonistycznym, popierającym syjonizm. E, wierchuszka hitlerowska w większości to byli niemieccy syjoniści żydowscy, bo są również syjoniści nieżydowscy, na przykład fundamentaliści i chrześcijańcy USA dzisiaj. Te grupy są silnie finansowane, wspierane przez międzynarodowych banksterów skrajnych żydowskich. Dlatego to jest siła o ogromnym wydźwięku i katastrofalnych skutkach. Dlatego, że mają takie władze, taką władzę i takie środki. Do czego mogą doprowadzić? Widzieliśmy w czasie II wojny światowej tak zwanym Holokauście, który nie jest tylko ludobójstwem na społeczności żydowskiej, bo ta wcale nie była wyjątkową ani większościową, ani pierwszą w Holokauście. Holokaust to jest tragedia ponad 20 grup z rąk hitlerowskich i największą grupą byli Słowianie, więc ta grupa IG Farben opracowała szereg metod, które wprowadzała między innymi, czy wypróbowywała w obozach zagłady, głównie w Auschwitz. Co tam robili? Wypróbowali chemikalia, dodatki do wody, do żywności, szczepionki, leki, sterylizacje i tak dalej, i tak dalej. Można mnożyć. Leki psychotropowe, kontrole umysłu. To wszystko potem było kontynuowane Pozornie skończyło się procesem norymberskim ukaraniem tych zbrodniarzy przeciw ludzkości, ale po kilku latach oni wyszli jakimś cudem, pojechali do Stanów i tam zostali egzekutywą, czyli najwyższymi przywódcami biznesów, które kontynuowały tradycję IG Farben. I te firmy nawet do dziś noszą nazwy tamtych ludobójczych firm. Bardzo, bardzo to jest ciekawe, bo na przykład ja mam też taką informację, że to mnie zdumiało, muszę przyznać szczerze, że założyciel klubu rzymskiego, Aleksander King, przyznał, że cała motywacja tego ruchu ekologicznego, który oni zapoczątkowali swoimi dokumentami, Motywacją to było zatrzymanie wzrostu ekonomicznego krajów trzeciego świata, takich jak India, Indie, Chiny, Bangladesz. I, a co, I co jest ciekawe, że ludzie, którzy tworzyli klub rzymski na początku, byli to włoscy faszyści. Nie wiem, czy pan sobie zdaje z tego sprawę. Ja chciałem tu wtrącić, że termin faszysta został a, przez te tak zwane elity, strasznie zniekształcony pod koniec II wojny światowej. Faszyzm z początku w zastosowaniu włoskim, skąd pochodzi, termin ten oznaczał ideologię system, która chroniła, czy próbowała obronić racje tradycyjne, narodowe, wartości rodzinne, i te wszystkie rzeczy, które obecnie są solą w i celem do zniszczenia przez elity. Więc tyle o faszyzmie. Tak. A zwykle, i co ciekawe, ci sami ludzie, którzy byli przeciwni faszyzmowi włoskiemu, bo on celował właśnie w, w monopol bankierów, w sztuczne wprowadzanie obcej emigracji do narodu, w odnaradawianie, E, zacieranie wartości tradycyjnych i morałów społecznych, to wszystko co się dzieje dzisiaj na naszych oczach. Ci ludzie, którzy, li, którzy byli przeciwni takiej e, proludzkiej polityce, którzy obecnie są również u władzy, oni odwrócili znaczenie propagandowo tego terminu tak, żeby wywołać społeczne potępienie faszystów, którzy chcieli utrzymać tradycyjne wartości. I to pokutuje do dziś. Dlatego patriotów polskich, na przykład likwidowanych po II wojnie światowej przez Ubecję, nazywano się, nazywało się powszechnie faszystami, nacjonaliści, faszyści i tak dalej. Marsz niepodległości niedawno, kilka miesięcy temu w zeszłym roku, przez organizacje patriotyczne które orędują za zachowaniem, utrzymaniem wartości narodowych, rodzinnych i tak dalej. Też propaganda elit nazwała faszystami i nacjonalistami. Więc tutaj człowiek, który zastanawia się nad rzeczywistością i to, co się dzieje, choćby tutaj ma powód do zatrzymania się, zastanowienia się, co się dzieje. Ale zwróciłem na, na torboczne. Jakie było główne pytanie? Znaczy mnie, mnie osobiście zainteresowało to, że y, klub rzymski był na początku złożony y, z faszystów, y, którzy y, działali za czasów Mussoliniego i y, y, ich tak naprawdę cała działalność y, była motywowana tym, żeby za, za wszelką cenę zatrzymać... Y, wzrost ekonomiczny krajów Trzeciego Świata. Także oni bali się o to, że kraje Trzeciego Świata będą szły taką samą drogą jak Ameryka i za wszelką cenę starali się tego uniknąć. I tak, żeby na przykład mamy tutaj memorandum Henry'ego Kissingera, Kissingera z 1974 roku, mówiąc o zatrzymaniu rozwoju krajów Trzeciego Świata, ponieważ zaczną one konkurować ze Stanami Zjednoczonymi o zmonopolizowanie zasobów naturalnych. Tak, ale Kissinger nie jest włoskim faszystą. Nie, ale to jest, jest coś dla niego. Tak, ale ja abstrahuję jakby w tym momencie. Już od tych faszystów mówię o rzeczach, które są bardziej y, teraźniejsze. Co ciekawe, na przykład Webster Griffin Tarple, o którym wspomniałem na początku, w 1974 roku był na konferencji ONZ-u do spraw żywności. Mówił, mówił, o czymś takim, że jeden z rosyjskich delegatów stwierdził, że gdyby udostępnić obecną technologię ludziom, na Ziemi mogłoby nawet żyć 35 miliardów ludzi i nie trzeba by było żadnej, żadnej Polityki depopulacyjnej stosować. Natomiast y, obecny asystent do spraw y, nauki i technologii mówi o tym, żeby zredukować, znaczy mówi, on pisał o tym książki już dawno temu, o tym, żeby zredukować populację ludzi do jednego miliarda, co oznaczałoby, że trzeba wyciąć, o, zlikwidować około 5 miliardów ludzi na ziemi. No i co no pan... mówią, no. No, no, bo... no, no tak, Taka właśnie. Taka ludobójcza. No, Holdren dalej mówi o czymś takim, jak w swojej książce, dosyć długiej, bo ona ma tysiąc stron. Mówi o planetarnym reżimie, o międzynarodowym rządem, rządzie światowym, który miałby kontrolować wszystkie aspekty życia na Ziemi. Mówi o globalnej izbie gmin, która miałaby zajmować się Ziemią, oceanami i powietrzem. Te tematy byłyby ponadnarodowym, podlegałyby ponadnarodowej regulacji. No na tym polega nowy porządek świata. NWO tak zwane. I wszystko się zazębia. To nie są jakieś oddzielne teorie spiskowe, tylko to jest wszystko część jednego planu. Nowy porządek świata to jest właśnie totalitarny monopol, dyktatura, oligarchii związana z odludnianiem związana z zamordyzmem, ograniczeniem wolności osobistych dla tych, którzy zostaną i będą wyznaczeni, żeby służyć oligarchii i tak dalej. A to, co powiedział na konferencji, którą pan wspomniał rosyjski uczestnik o możliwości technologii, techniki w zapewnieniu życia nie tylko 7 miliardom obecnych Mieszkańców, ale nawet pięć razy większej ilości. To było w latach 70. mówi pan. Tak. 74. Dzisiaj jest, są jeszcze większe możliwości, dlatego że technika szalenie rozwinęła się. Są wynalazki i, i, i działające prototypy, i nawet e, e, techniki, które rozwinięto i nie mamy o nich pojęcia, bo są utajone przez elity, utajone dla, dla tego celu, żeby nas lepiej trzymać w ryzach, lepiej kontrolować. Na przykład poleganie na ropie i, i, i paliwach kopalnianych, nieodnawialnych, wcale nie jest potrzebne. Są rozmaite źródła energii, tak zwanej wolnej energii, czyli domyśle darmowej. Nic nie jest darmowe, coś kosztuje, ale bardzo taniej energii. Są źródła energii odnawialnej, to wszyscy wiedzą, słoneczna, wodna, energia pływów, geotermalna, gdyby te pieniądze, które są wydawane na rzekome zapewnienie bez tak zwanego bezpieczeństwa energetycznego, czyli litnego pretekstu do prowadzenia wojen z całym światem, niby dla zapewnienia zasobów ropy naftowej i gazu, gdyby te pieniądze przeznaczane na wojny tylko malutki ułamek włożyć stopniowe przestawianie, a trzeba tylko 10 lat, żeby przestawić. Były takie badania kilka lat temu przez, podejrzewam, brytyjskie koncerny naftowe. Trzeba tylko 10 lat, żeby za ułamek środków przeznaczonych obecnie na wojny przestawić wytwarzanie energii, z bardzo szkodliwych dla ludzkości atomowej i opartej na paliwach kopalnianych, na źródła odnawialne. I tu w ogóle jeszcze nie było mowy o takich energiach, jak pole elektromagnetyczne wokół Ziemi, które odkrył serbski wynalazca, geniusz Tesla. Można eksploatować bardzo małym kosztem, wytwarzając ogromne ilości energii. Są i inne wynalazki. Bardzo prosty wał nawiercony dziurami powiedzmy średnicy 2 czy 3 centymetry. Szybko się obraca na, na wale połączonym z silnikiem elektrycznym. Przepuszcza się, to jest wszystko szczelnie zamknięte w obudowie, przepuszcza się przez to wodę i efektem tak zwanego młota hydraulicznego ta woda tak się nagrzewa, bo już po kilku sekundach że z, z, z rury wylotowej wychodzi gorąca woda albo nawet para i wkład energii elektrycznej na, na obrót tego wału jest małym ułamkiem tej energii, która wychodzi w postaci pary czy gorącej wody. Więc są źródła alternatywne, tylko elity utrzymują nas w ryzach, w niewoli, paliw kopalnianych, ropy, gazu, węgla, metod bardzo szkodliwych takich jak energia atomowa, gdzie wszędzie mają monopol, albo bezpośredni produkcja ropy i gazu, albo pośredni, energia atomowa, gdzie trzeba ogromnego kapitału, żeby to działało i żeby potem ratować. I tutaj wchodzą banksterzy, oni dają pieniądze, czyli oni kontrolują to. Więc są technologie, są techniki od energetyki po transport, po komunikację, po produkcję żywności, po oczyszczanie środowiska, które mogą pomóc nam w sztucznie wywołanych kryzysach i sztucznie utrzymywanych przez elity. I nie wiem, czy 35 miliardów, ale 10 miliardów śmiało może egzystować nawet w obecnych warunkach, jeśli ulepszyć podział zasobów i, i sprawiedliwy rozdział międzyludzkość. No jest taka, jest lansowana taka, taka propaganda, że jest coraz więcej ludzi na ziemi i niedługo będzie ich już tyle, że nastąpi nie, jakaś wielka klęska z tego powodu. Natomiast dane są takie. Tu, tu, czy tu mogę przerwać? Tak? Ci sami ludzie, którzy straszą nas zalewem przez kolorowych z trzeciego świata, ci sami ludzie wprowadzili nam na siłę polityki przyjmowania emigrantów z tamtych krajów, dawania im preferencyjnych praw kosztem naszych praw, w ten sposób nam niszczą kulturę, cywilizację. Nie ci przybysze, ci, którzy przeforsowali takie prawa w naszych społeczeństwach wbrew naszej woli. Emigracja, multikulty i tak dalej. Popatrzcie Państwo na problemy, nie tylko w Polsce. W Polsce ta emigracja zagraniczna jest jeszcze mała, chociaż już zaczynacie dostrzegać. Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone, Australia. Tam ludzie, tu społeczeństwa, które istnieją od dziesiątek i setek lat, zaczynają zauważać, że coś nie jest nie tak. Więc ci sami ludzie, którzy forsują to na nas i straszą nas zalewem przed trzecim świata, o, przez trzeci świat, ci sami ludzie proponują jak pan zapewne oglądał w tym filmik w filmiku z, z Starplayem, oni proponują politykę konstytucyjną odludniania tradycyjnych społeczeństw, które nie są przeludnione, żeby nie wiem jak wytężać głowę, nie są przeludnione, tylko grozi im coraz większy upadek demograficzny. Tradycyjne społeczeństwa zachodnie kurczą się demograficznie liczby ludności w nich utrzymuje tylko emigrację. Tutaj Kanada jest pierwszorzędnym przykładem. Gdyby nie gdyby imigracja, nie przeważnie z krajów trzeciego świata, ludność Kanady, stan ludności Kanady zmniejszałby się z roku na rok. Są problemy przedstawiane sztucznie i wywoływane sztucznie, utrzymywane sztucznie przez te elity. I na rozwiązanie tych problemów elity proponują ludobójcze metody, które nie przeszłyby normalnym toku rozumowania i, i dyskusji społecznej. Tak, no ja się też zetkniałem z taką informacją, że w Rosji, w Europie, w Japonii, w Chinach wcale nie ma boomu demograficznego, a jest właśnie spadek, spadek populacji i na przykład w Stanach, tak jak pan mówi, tylko właśnie ze względu na emigrantów, jest wyż demograficzny, jako, jako tako utrzymywany. Natomiast... po aż tam patrzeć, Popatrzcie na Polskę. Nie ma warunków, żeby dzieci mieć i utrzymać. Polacy muszą emigrować, żeby rodziny założyć i utrzymać. No właśnie, ale teraz jeszcze wrócę na chwilkę, żeby tak już skończyć ten wątek o tym asystencie Obamy i tym wywiadzie z Teplejem, to tam jest też taki, taka chwila poświęcona do takiej osoby jak Paul Walker. On był swego czasu szefem Fedu, jest też członkiem komisji trójstronnej. I on poprzez. Czyli jest, czyli jest agentem elit. I on poprzez wprowadzenie, zdaje się, nie, nie wiem, czy to będzie dokładna, dokładna informacja, ale wprowadzenie pomiędzy 22 a 30 oprocentowania kredytów doprowadził do zniszczenia bazy przemysłowej w Stanach Zjednoczonych i zastanawiam się, czy nie łączy się to właśnie z tą polityką deindustrializacji, o której mówi ten doktor Holdren, który jest tym człowiekiem od tego, od asystentem mobilny w Białym Domu. To te pociągnięcia ekonomiczne, tak zwane, przez Volker'a. Play już podał jako przykład zapaści Stanów Zjednoczonych od wielu lat. Odpływ kapitału i, i potencjału produkcyjnego, likwidacja miejsc pracy na rzecz takich krajów jak Chiny. To się już stało. I to na pewno jest też narzędziem depopulacji, ponieważ mniej zamożni Amerykanie nie stać ich Utrzymać domu, muszą się albo wyprowadzić na bruk, albo do mniejszego miejsca. Nie stać ich na, na dzieci, na edukację, na utrzymanie. Już nawet jedzenie jest bardzo drogie. Oboje muszą pracować, a pracy nie ma, Właśnie. bo by wędrowała do innych krajów. Właśnie, Więc bo, tak. to, jest, to jest pośrednim narzędziem depopulacji. Pogorszenie warunków egzystencji. A są inne, o których na pewno zaraz będziemy rozmawiać. Tak, no. Szczepionki, to jeszcze panu dodatki przy... do żywności i, i, i napojów, chemizacja ze wszystkich stron, z powietrza, chemoślady, z wody. Woda w Pacyfiku jest już w tej chwili skażona radioaktywnością z łukusimy. Gleby są skażone produktami Monsanto, które wymagają nasiona genetycznie modyfikowanych upraw wymagają ustawowo, znaczy licencyjnie zastosowania środków chemicznych, które zabijają mikrobiologię gleby, tworzą środowiska trujące. Toksyny i, i organizmy, mikroorganizmy szkodliwe z tego przechodzą do wód, do powietrza. Ludzie tym oddychają, spożywają to nie tylko bezpośrednio w, w produktach z, z z tych upraw żywności genetycznie modyfikowanej, ale również z wodą i z powietrzem. namnożyć, mnożyć, mnożyć, mnożyć. Holdra mówił o, o takim czymś, że też, że jeżeli ma się więcej niż dwójkę dzieci, na przykład rodzi się trzecie dziecko, to to dziecko nie będzie miało prawa do bezpłatnej nauki. Lub jeśli rodzice mieszkają w państwowym mieszkaniu, to tracą do niego prawo w momencie, gdy dziecko jak gdy rodzi się im trzecie dziecko. I on mówi w tej swojej książce o tym, że można tą politykę depopulacyjną, e, ograniczenie ilości e, ludzi na ziemi, wprowadzać poprzez e, również poprzez e, dodatki do jedzenia i dodatki do wody. Natomiast co mnie zaciekawiło, e, to on mówi, że te sposoby, które ja teraz wymieniłem, będą znacznie bardziej, e, są to tylko jedne ze sposobów, Najbardziej podstawowe, które tutaj wymieniłem, że te sposoby będą o wiele bardziej skuteczne niż właśnie dodawanie jakichś rzeczy do wody lub do jedzenia.